Psalm 12. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa Mówią nieszczerym sercem Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające Język mówiący przechwałki oni mówią Przez język nasz jesteśmy mocni Wargi nasze są z nami Któż Panem naszym? Wobec ucisku ubogich Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie Słowa Pańskie są słowami czystymi Srebrem przetopionym podłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. Ten psalm zaczyna się i kończy mało optymistycznymi słowami zazwyczaj w psalmach widzimy negatywny początek ale atmosfera zazwyczaj w tych psalmach się zmienia i później jest taki chwalebny zazwyczaj koniec tutaj mamy negatywny początek potem taki trochę chwalebniejszy środek ale końcówka znowu negatywna Najwyraźniej Dawid, który pisał ten psalm, znajdował się w takim, powiedzielibyśmy dzisiaj, emocjonalnym dole. Dawid był w sytuacji, gdzie zawiódł się na ludziach. W sytuacji, w której mówili coś innego, a później okazało się, że tak nie jest i Dawid jest załamany ludzką podłością i kłamliwością i tą właśnie taką postawą ludzi, na której nie można polegać więcej to nie tylko jest kłamstwo, ale tutaj widać i przechwałki i też taką postawę możemy mówić, co nam się podoba w tych słowach wargi nasze są z nami któż Panem naszym przez język nasz jesteśmy mocni czyli tutaj mamy jakąś taką postawę ludzi którzy uważają, że mogą mówić co im się podoba i nikt ich nie zatrzyma mogą bluźnić, mogą kłamać mogą właśnie te fałszywe chlebstwa z nieszczerym sercem. Wydaje się, że nie ma nad nimi kontroli. Jakowiek widzimy, że to, to, te ich słowa wywołują cierpienie biednych, ubogich, którzy w, w obliczu tego y, jęczą, którzy a wołają do Boga i Bóg mówi, teraz powstanę teraz zareaguję w obliczu ich jęku bracia, siostry dzisiaj y, chciałbym, abyśmy razem mogli obejrzeć później y, właśnie ten reportaż o którym wam ostatnio mówiłem y, z tym bratem, który tego doświadczył w swoim życiu który został niesłusznie oskarżony który, na którego powiedziano różne kłamliwe rzeczy i ten brat musiał spędzić wiele lat w więzieniu z powodu fałszywych oszczerstw I niestety myślę, że każdy z nas w większej lub mniejszej mniejszym lub większym stopniu zetknął się z bólem bycia tak potraktowanym przez innego człowieka przez innych ludzi że ktoś do nas coś kłamliwie mówił że nas oskarżał, że nam złorzeczył że właśnie mówił coś niby pochlebnie ale w sercu myślał coś zupełnie innego i jest to bardzo przykre kiedy z czymś takim się spotykamy i po ludzku rzecz biorąc w wielu takich sytuacjach jesteśmy bezradni po ludzku rzecz biorąc Właśnie jedyne co nam pozostanie, to pozostaje to jęczeć, to wołać do Boga. I Bóg obiecuje nam, że nas nie zostawi w takich sytuacji, że, że On, kiedy my będziemy do Niego wołać, kiedy będziemy płakać przed Nim, kiedy będziemy jęczeć w tym naszym bólu spowodowanym przez innych ludzi, On powstanie i zgotuje zbawienia. To znaczy ratunek tej sytuacji. I zwróćcie uwagę gdzie jest tutaj ten ratunek w tym, w tym psalmie. Jak gdyby myślę, że ratunek nie jest w tym, że sytuacja się odmieni, że Bóg natychmiast usunie tych ludzi i rozprawi się z nimi itd. Tak Bo wiersz dziewiąty mówi, bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. A więc koniec tego psalmu sugeruje mi, że to rozwiązanie nie będzie takie, że Bóg się podniesie i teraz tych, co mówią słusznie, sprawiedliwie podniesie, a tamtych poniży. To wcale nie oznacza, że tak nie może być. Ale ten psalm, naszą uwagę na co się tego kieruje, ten psalm nam daje nadzieję gdzieś zupełnie indziej. Daje nam nadzieję w uchwyceniu się tego, który zawsze mówi prawdę. I uchwyceniu się słów prawdy w obliczu ludzkiego kłamstwa. W obliczu, w obliczu tych ludzkich przechwałek. W obliczu tych fałszywych pochlebstw. W obliczu tego całego zakłamania, które nas otacza, psalmista mówi, że nasza ucieczka i nasz ratunek jest w trzymaniu się Bożego Słowa. Tak rozumie ten psalm. Że tutaj psalmista przedstawia jakby dwa miejsca słów. Jest to miejsce od ludzi, gdzie niestety jest ono skorumpowane w różny sposób. Słowa ludzkie w taki czy w inny sposób są ułomne albo wręcz kłamliwe, złe. I jest to miejsce, gdzie Bóg nas zaprasza i gdzie Bóg nam zgotował, zgotował zbawienie przez swoje słowo. I czytamy tutaj, że Jego słowa są słowami czystymi w odróżnieniu od tych ludzkich słów pełnych kłamstwa i nieprawości. Jego słowa są tutaj przyrównane do przetopionego srebra yy, oczyszczonego siedmiokę, czyli doskonale czyściutkiego, czyściutkiego, bez żadnych domieszek. I więcej, mamy tu zapewnienie, że sam Bóg będzie strzegł tego słowa, będzie chronił. Dlatego dzisiaj, mając tą Biblię w rękach, ufamy że Bóg, je, Bóg zachował ją dla nas wiemy, że żadne tłumaczenie nie jest doskonałe i każde tłumaczenie ma swoje słabości jakkolwiek wierzymy, że czytając to słowo i modląc się możemy usłyszeć prawdziwie Słowa Boże że Duch Boży jest w stanie wziąć to co czytamy i objawić nam to szczere srebro to bogactwo, czyste od wszelkiej nieprawości, które jak zobaczymy tutaj mówi też ten psalm, może nas zachować od tego złego rodu to dzięki temu słowu nasze kłamliwe serca, nasze przewrotne serca mogą ulec przemianie gdyż my wszyscy mamy takie same serca jak ci wszyscy wokół nas I czytamy, że nasze serca są bardziej zwodnicze niż cokolwiek innego ale jeśli trwamy w tym Słowie, jeśli karmimy się z tym Słowem, jeśli przebywamy w Bożej obecności i szukamy objawienia tego Słowa, to to Słowo jest w stanie nas zachować od tego rodu. Zarówno w tym świecie, tutaj nie musimy być tacy jak ci ludzie, tutaj nie musimy tak samo wylewać z siebie tego brudu. Ale jeśli w nas mieszka Słowo Boże, to to Słowo może wychodzić z naszych ust, które buduje, które przynosi życie, które przynosi pocieszenie, które przynosi napełnienie, kiedy trzeba. A z drugiej strony, kiedy przyjdzie czas sądu, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy Bóg postawi kłamców po jednej stronie, a tych, którzy mówili w Jego imieniu po drugiej, możemy być też oddzieleni od nich i zachowani od nich na wieki i od tej kary, która na nich spadnie. Dlatego bracia i siostry I dzisiaj Przyjdźmy na początek Z dziękczynieniem naszego Boga Że żyjemy w czasie I w miejscu gdzie mamy dostęp do Jego Słowa Że jesteśmy Tak bardzo uprzywilejowani Że możemy po prostu wziąć i czytać Prawdę Bożą Że nie musimy opierać się na tym Co ludzie myślą, co ludzie sądzą Wiecie, ludzie mają całą masę różnych wyobrażeń o sobie, o tym świecie o, o wartości życia, o sensie życia o kierunku, o, o Bogu i wiele z tych rzeczy jest po prostu kłamstwem jest wymysłem ludzkim które ilość ludzi się rozczaruje kiedy staną przed prawdziwym Bogiem i naprawdę mamy wielką łaskę i wielkie błogosławieństwo że po prostu mamy Biblię, możemy ją czytać i, i słuchać Boga Jego prawdy która może zmieniać nasze życie i która może nas zachować od tego rodzaju wokół nas. Podziękujmy Bogu i też módlmy się, żeby dzisiaj do nas przemawiał. Żeby dzisiaj Jego Słowo dotarło do nas w mocy i żebyśmy my wyszli z tego miejsca przemienieni przez Jego Słowo. Powstanie proszę do modlitwy. Kochany Panie, Panie, ku Tobie podnosimy nasze serca z wdzięcznością, z uwielbieniem za to, że nie zostawiłeś nas w ciemności, w brudzie tego świata, w naszej własnej grzeszności i zakłamaniu, ale oświeciłeś nas tym światłem, posłałeś na nasze drogi, Panie, ludzi, którzy przynieśli nam Twoje słowo, którzy nam zwiastowali Twoją dobrą Ewangelię, którzy nam wskazali na Pana Jezusa Chrystusa jako tego, który jest uosobieniem wszelkiej prawdy. Dziękujemy za to zbawienie, które stało się naszym udziałem, kiedy nastawiliśmy naszych uszu na Twoje słowo, że i Panie w naszym życiu doświadczyliśmy tego, że powstałeś i zgotowałeś nam zbawienie, kiedy my zaczęliśmy słuchać Ciebie, kiedy zaczęliśmy szukać Twojej prawdy, Panie. I wiemy, że jeszcze w wielu rzeczach nie domagamy, w wielu rzeczach jeszcze nie rozumiemy, w wielu rzeczach jeszcze błądzimy, ale chcemy Cię szukać, Panie, chcemy Ciebie poznawać, chcemy pilnie studiować Twoje Słowo, rozważać je dniem i nocą, rozmyślać o nim każdego dnia, aby ono mieszkało w nas obficie i było źródłem prawdy w naszym życiu, abyśmy i my nie zostali oszukani przez księcia tego świata abyśmy nie zostali oszukani przez te różne głosy, które rozbrzmiewają wokół nas, pełne kłamstwa pełne obłudy, nieraz brzmiące jak pochlebstwa, ale za nimi kryje się przewrotność. Modlimy się Panie, byś dał nam ten głód Twego Słowa, abyśmy karmili się nimi i ciągle byli nasyceni, abyśmy chcieli więcej i więcej i więcej i by to Słowo żyło w nas i pracowało w nas abyśmy nie byli tylko Jego słuchaczami ale prawdziwie wykonawcami, którzy są błogosławieni w swoich dziełach. Modlimy się, byś dzisiaj do nas przemawiał. Panie, również w tym czasie, kiedy śpiewamy Tobie pieśni, kiedy modlimy się do Ciebie, dotykaj naszych serc, pociągaj nas ku Tobie i daj nam prawdziwie uczcić i uwielbić Ciebie w tym zgromadzeniu. Niechaj Twój Święty Duch działa pośród nas i wykonuje dzieło w każdym sercu. Prosimy o zbawienie tych, którzy jeszcze, Panie, nie nawrócili się w pełni do Ciebie. Prosimy nasze dzieci, abyś działał w ich sercach, abyś błogosławił je. Prosimy, kochany Panie, byś każdemu z nas dał się dotknąć Ciebie i doświadczyć Ciebie w realny sposób. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.